To jest Uwe. Uwe Stein. On jest z Niemiec. Mieszka w Berlinie. Jest wysoki, przystojny i wysportowany. Uwe to biznesmen. Ma 44 lata. Lubi pracować.